opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie za mikrofonem. Jak za każdym razem, Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj mam piwo w takim stylu, który dla wielu może być codziennością, ponieważ jest to pils, ale wydaje mi się, że ta konkretna butelka jest niecodzienna, ponieważ jest to pils uważony w Stanach Zjednoczonych. W Victor, że Wiktory, który się znajduje w stanie Michigan, piwo trafiło do mnie jako prezent. Dostałem od Tomka maila, że chciałby wysłać do mnie paczkę z piłem, poprosił mnie o adres, no i przesłał mi zdjęcie piw, które ma dla mnie. I się okazało, że jest to 6 piw na zdjęciu, a w rzeczywistości było tych piw siedem. I co ciekawe, wszystkie pochodzą ze stanu Michigan. E, bardzo fajne promowanie swojego regionu uczynił. Hmm, Tomek mieszka tam e, no chyba od zawsze. E, tak więc e, jest Amerykaninem, ale mówi po polsku, więc e, fajnie, fajnie, że w ogóle słuchał mojej audycji, że że zainteresował się nią w sumie to było tak, że kiedyś, nie wiem, być może pamiętacie, możecie to na mojej stronie znaleźć, nagrałem kiedyś taką króciutką audycję na temat tego, jak to jest z piwami amerykańskimi w Polsce, jak są postrzegane jak są dostępne i wysłałem to do Łukasza Witkowskiego z podcastu Polskiej Detroit, no Łukasz mnie poprosił o to żebym nagrał taką mini audycję o piwie ponieważ w tym czasie w Detroit odbywał się taki festiwal Detroit Pro Tour, bodajże to się nazywało, i można było objeżdżać lokalne browary, brać udział w degustacjach, słuchać jakichś wystąpień. Także taka stricte piwna impreza, i właśnie na tej imprezie Łukasz był z od którego dostałem właśnie piwa teraz, no i w ten sposób jakoś tam Tomek o mnie usłyszał, no i widać, podcast mu się spodobał, spodobała mu się idea oceniania piwa. Ja się z tego powodu cieszę, że mu się to spodobało, ponieważ ja dostałem paczkę, która mnie absolutnie zachwyciła na 7 piw. Trzy były w stylu India Pale Ale, który ja po prostu uwielbiam. Również taka ciekawostka jak na przykład pils uważony w Stanach. Co ciekawe, ten pils został uważony z, przy pomocy chmielu oczywiście europejskiego. Są do niego użyte szyszki chmielów czeskich oraz niemieckich. No niestety nie ma wyszczególnionej jakich. Ale no, zobaczymy, czy to będzie smakować podobnie do naszych europejskich wyrobów. No ale wracając jeszcze na chwilę do tej paczki, to poza właśnie ajpami trzema pilsem był tam również taki no można powiedzieć zwykły pale ale oraz Porter i e. no i bardzo, bardzo ciekawe piwo jakim jest Double Coffee Chocolate Oatmeal Stout w odmianie imperialnej także no to jest piwo, które według portalu Raid Beer jest na 45 miejscu, jeżeli chodzi o najlepsze piwo świata według portalu Beer Advocate jest aż na 25 miejscu także ścisła światowa czołówka i na to piwo chyba sobie. Najbardziej ostrze zęby. No może równie mocno jeszcze na Huma lub czyli piwo o deklarowanym przez producenta poziomie goryczki 140 iBu, czyli nachmielonym tak naprawdę do granic możliwości. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie smakować. Podejrzewam, że nie rozczaruje się żadnym piwem. No, ale dzisiaj przejdźmy już. Konkretnie do tego Pilsa, który się Prima nazywa, no, butelka 0,35 litra. Jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, to co ciekawe, nie ma jej podanej na butelce. Albo ja nie widzę, ale... <śmiech> ciekawe, ale naprawdę nie ma zawartości alkoholu na butelce. No nic, zaraz wyszukam w internecie. No i już wszystko jasne, piwo ma 5,3% alkoholu. Do tego ma około 44 punkty IBU, także no, powinno być wyraźnie goryczkowe. Zostało uważane na słodzie pilzneńskim pochodzącym z Niemiec. No a chmiele, jakie zastosowano do tego piwa według Redbeera, bo na stronie producenta tego nie ma, no to jest czeski SAS i niemiecki Northern Brewer. No, piwo powinno smakować raczej jak um, typowy pils, ale taki niefiltrowany z dodatkiem drożdży, ponieważ no, piwo tutaj rzeczywiście jest niefiltrowane. Jak ono do mnie dotarło w paczce, to było zupełnie mętne. Ja Jej odstawiłem na kilka dni no i teraz przynajmniej to, co jest w butelce, jest bardzo klarowne, drożdże osiadły na dnie. Zobaczymy, czy przy przelewaniu to się zbytnio nie zmiesza. No, będę się starał tak nalewać, żeby jednak tych drożdży za dużo sobie nie wlać do szklanki. No i co o piwie? Cena to 1,89$. No, za, jak za taką małą butelkę Pilsa uważam, że to jest drogo. W tej samej cenie były wszystkie ipy również, które dostałem, no mniej więcej w tej samej, to może o 10 centów się różniły. Niewiele droższy był również breakfast stout. No, zobaczymy, czy, czy Pils będzie wart takich pieniędzy. No, jeżeli będzie dobrze uważony, to na pewno. Mm. No i myślę, że nie ma co tutaj więcej o piwie rozmawiać, tylko otwieram, bo zapewne też jesteście ciekawi, jak ono będzie smakowało. Bardzo twardy kapsel jest na tym piwie założony. No, otwierałem go tak jakby z kilku stron, bo nie chciał odskoczyć i co ciekawe, prawie wcale się nie wygiął. No to taki kapsel, który... W którym kolekcjonerzy by mieli dobrze, bo, bo łatwo by im było otworzyć bez wyginania tego kapsla. Zapach z butelki no według mnie ok. No wyraźnie czuć... Y czuć chmiel, czuć słodkość słodu, ale co ciekawe czuć również owocowy aromat, tak jakby piwo było górnej fermentacji. No, trochę ciężko mi uwierzyć w to, żeby ktoś uważał pilsa górnofermentacyjnego. No, być może od, od chmielu pochodzi ten aromat owocowy, ale no jest on na tyle wyraźny, taki słodki, że wąchając takie piwo i nie wiedząc, że to Pils, no raczej bym Pilsa nie obstawiał. Dobra, to zobaczymy jak będzie piwo pachnieć, jak sobie do szklanki przyleję.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 Wygląda tak w sumie jak keller bardziej niż jak pils, no ale zaraz e, zrobię zdjęcie i będziecie mogli zresztą na stronie sami zobaczyć jak to wygląda. Według mnie całkiem fajnie. Piwo jest w bardzo ładnym, żółtym, jak już wcześniej powiedziałem, mętnym kolorze. Ten kolor jest taki, y, można powiedzieć nawet cytrynowo-żółty, troszkę, troszkę bardziej w kierunku wita niż w kierunku pilsa mimo wszystko bardzo ładny. Piana wysoka, może nie jest gęsta, sprawia wrażenie takiej leciutkiej, składa się raczej z takich średnich i większych bąbelków, no i zostawia niesamowite e, wzory na ściankach szklanki, zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o pianę. Zapach ze szklanki jest bardziej chmielowy niż, e, niż z butelki. no Jest to taka całkiem Wyraźne. jest to taki całkiem wyraźny właśnie aromat tych europejskich chmieli, kojarzący się z pilsem raczej niemieckim niż czeskim, no ale owocowość ciągle pozostała. No, nie wiem, być może te europejskie odmiany chmieli były, były sadzone, uprawiane w Stanach Zjednoczonych, może, może one nie są tak idealnymi odpowiednikami europejskich chmieli, jak mi się na początku wydawało, ponieważ no ta Owocowość jest zdecydowanie zbyt duża jak na pilsa, i no i jest to coś, coś czego nie znajdziemy. Przynajmniej w tych pilsach, które ja piłem, no. Nie było takiego zapachu, który jednakże jest przyjemny. 44 jednostki IBU. No, piwo musi mieć mały ekstrakt, bo są gorzkie. Bardzo ciekawy jest ten pils. Jest gorzki niczym. Najprawdziwsza ipa Na no serio jest szalenie gorzki. Ta goryczka jest, no oczywiście, nie jest tak rozbudowana jak w aipach. Jest bardziej taka frutowa, Coś jak tonik, tylko że o wiele większym stężeniu. Delikatnie czuć tam jakieś słodowe posmaki. No ale jednak zdecydowanie w tym piwie dominuje gorycz. No i bardzo, bardzo dobre jest to piwo. Nie jest to co prawda taki typowy europejski pils. Zapewne żadnego konkursu w swojej kategorii by nie wygrał, ale uważam, że fajnie spróbować takiego piwa. Szkoda, że żaden polski browar czegoś takiego nie waży. No bo muszę powiedzieć, że, że piwo by pewnie zyskało sporą popularność, bo smakuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest zadziwiająco lekkie jeżeli bym miał strzelać, no to nie dałbym temu piwu więcej niż 10% ekstraktu. Chociaż zapewne będzie to koło 12, bo, bo zawartość alkoholu no niska nie jest. Mm, ale całość no tworzy naprawdę taką bardzo lekką kompozycję. Świetną na upały. No i szkoda, że, że nie ma tutaj w Polsce żadnego lokalnego odpowiednika dla takiego piwa, bo z wielką przyjemnością bym je pił. Jeżeli próbowaliście Pilznera Urquell, no zakładam, że pewnie tak. Uważam, że w tym piwie, że w Pilsnerze Urquell jest wysoka goryczka. Jednak w porównaniu do Pilsa z browaru Wiktory, tych goryczki tam wcale nie ma dużo. Jej jest wręcz bardzo mało. Prima Pils jest naprawdę... No, nachmielony, tak od serca, że to jest coś cudownego. Naprawdę bardzo, bardzo dobry Pils, jeden z najlepszych, jakie piłem. Jeżeli ktoś z Was kojarzy piwo na przykład Flensburger Pils, niemieckie, no ono również jest bardzo, bardzo goryczkowe, właśnie takie grejfrutowe. Uważałem je za najbardziej nachmielonego Pilsa, jakiego do tej pory piłem. Albo przynajmniej najbardziej gorzkiego. No, i został zdetronizowany przez pilsa z browaru Victory. Jeżeli ktoś z Was będzie mógł tego piwa spróbować, no to zdecydowanie polecam. Piwo picie oczywiście mocno schłodzone. Ja mam takie no, nie do końca zimne i, i no, czuć, czuć w smaku, że, y, że to piwo ma trochę za wysoką temperaturę. Jakby było zimniejsze, byłoby jeszcze lepsze. Ale i tak mimo wszystko nie narzekam piwo super. Jeżeli chodzi o ocenę, no to tutaj nie mam żadnych wątpliwości. 8 punktów, jak najbardziej zasłużone. Picie tego piwa to jest czysta przyjemność. Nie są to żadne e, jakieś niesamowite przeżycia. No chociaż może jak na pilsa, no to aż tak wysoki poziom goryczki i owocowy zapach, no to jest jednak coś niesamowitego. Piwo może jest mało klasyczne, mało trzymające się stylu, no ale wydaje mi się, że ono trochę przed swój styl wychodzi i jest lepsze niż, yy, niż to, co styl zakłada. Tak więc ja jestem zadowolony z takiej przełama z przełamania takiej konwencji bezpiecznego Pilsa i Prima Pilsa z browarów, które uważam za piwo bardzo dobre. I na tym bym chciał zakończyć swoją dzisiejszą audycję na temat tego piwa i chciałbym tutaj jeszcze raz specjalne podziękowania złożyć Tomkowi. No, Tomku, naprawdę serdecznie Ci dziękuję za to, że wysłałeś mi tą paczkę. Pierwsze piwo, jakie spróbowałem, No nastraja mnie bardzo optymistycznie co do mm, pozostałej zawartości paczki i no jestem po prostu szczęśliwy, że ją od Ciebie dostałem. Dzięki serdeczne. No, a Wam pozostali słuchacze. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i zapraszam za jakiś czas. Być może za tydzień, może troszkę dłużej, szybciej zobaczymy jak to wyjdzie. No będzie o jakimś innym piwie, zapewne nie amerykańskim, ale mam nadzieję, że równie dobrym. Tymczasem do usłyszenia. Mówił jak zawsze Mateusz Baniuszewicz. Trzymajcie się ciepło. No i na razie.